19 alum felach EOE, robię wias i przez nas to się przedziera, na chromowanych felach 19 alum felach e O -e, sprawdź teraz, na chromowanych felach 19 alum felach EOE, robię wias i przez nas to się przedziera, na chromowanych felach 19 alum felach EOE. Raz, teraz, raz, o tej grupie nieraz, no to z głównie no teraz. Już wyglądam na szpanera dziewiętnastki na spinerek, na tych romowanych felach, znam całą okolicę. Pozdrawiam Florencję. Trzeba tępić krypsów, bo nie ogarniają synchro. Prosiaka, pozdrawiam. Tak. Pozdrawiam Igla, tego noba, który Michał zwisi. I pozdrawiam mechaników ze stacji.